Dobry wieczór, cieszę się, że znowu mogę być z Wami. I dobrze zobaczyć mojego przyjaciela Pawła. And it's good to see familiar faces here in I również rozpoznaję inne twarze z Wejherowa. And I'm even more excited about the topic. A tak naprawdę jestem bardzo podekscytowany tematem, którym się zajmiemy. Continuing a study on the o of God. Gdy wspólnie rozważamy atrybuty naszego Boga. W sumie to już chyba dwudziesty raz prowadzę wykłady na temat atrybutów Boga w różnych miejscach. I czuję, że wiem Boga trochę i za każdym razem, gdy prowadzę te wykłady, myślę, że coraz lepiej sam poznaję Boga. So it's for me to be here with you. A więc jestem też podekscytowany, że mogę być tutaj dzisiaj z Wami. I cieszę się, że znowu mogę w własnym umyśle Skupić się na Bożych atrybutach. Rozpocznijmy modlitwą. Ojcze, jesteśmy wdzięczni, że możemy się tutaj zgromadzić jako Twój Kościół. I jesteśmy wdzięczni, że możemy razem patrzeć na Twoje atrybuty i coraz bardziej doceniać, jak wielkim Bogiem jesteś. Pray, Father, Prosimy Ojcze, byś otworzył nasze umysły, abyśmy mogli zrozumieć, co Twoje Słowo uczy nas. Wiemy, że zrozumienie Twojego Słowa jest uzależniony od tego, by Twój święty duch dał nam zrozumienie. To pomóż Pawłowi i mi właściwie przekazać Twoją prawdę. I aby wszyscy, którzy słuchają tego nauczania, otrzymali zrozumienie, Mogli otrzymać zrozumienie, które pragniesz, aby mieli. Pomóż, abyśmy wszyscy wyszli z tego miejsca z głębszym zrozumieniem Twojego charakteru, niż gdy przyszliśmy na to miejsce. Oddajemy tobie cześć i chwałę w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Jako że minęło już trochę czasu, kiedy ostatni raz rozważaliśmy Boże atrybuty, Myślę, że dobrze będzie, jeśli powtórzymy sobie kilka definicji. Of, of tak, abyśmy wiedzieli, o czym mówimy, kiedy używamy tych różnych terminów. The Teolodzy dzielą atrybuty Boga na dwie kategorie. Incommunicable and communicable attributes. Mamy atrybuty niekomunikatywne i komunikatywne. I definicja tych atrybutów niekomunikatywnych brzmi następująco. Jest to, są to atrybuty, które Bóg w mniejszym stopniu dzieli ze swoimi stworzeniami. A Natomiast atrybuty komunikatywne to te, które Bóg w większym stopniu dzieli ze swoimi stworzeniami. To, w jaki sposób teologowie decydują o tym, jak bardzo Bóg dzieli swoje atrybuty ze stworzeniami, jest swego rodzaju tajemnicą. I myślę, że jest to bardziej takie podejście filozoficzne niż gdybyśmy chcieli to jakoś objąć miarą. Ale jeśli popatrzycie na te atrybuty, które tutaj są wyświetlone na ścianie, to widzicie, że już omówiliśmy dosyć długą listę atrybutów Boga. W sumie y, będziemy mówili o 26 atrybutach Boga. Dzisiaj zajmiemy się wszechwiedzą Boga. I zaczniemy od takiego Amerykańskiego spojrzenia na Boga. And I'm not out I nie robię tego po to, żeby powiedzieć, że Amerykanie są lepsi czy gorsi od Polaków czy jakichś innych narodowości. Jestem bardziej interesowany in na to, żebyście widzieli statystyki. Natomiast chciałbym Wam przedstawić statystyki dotyczące wierzących ludzi w Ameryce. Gdybym mi udało się znaleźć statystyki dotyczące Polaków, to bym je Wam przedstawił, ale przypuszczam, że wielkich różnic nie będzie. These jak widzicie, te dane są z 24 lutego 2021 roku, czyli troszkę ponad półtora roku temu, przez, zostały zrobione przez Christian Post, czyli takie chrześcijańskie czasopismo, które się zajmuje sondażami. Uh, the Christian Post is an internet, newspaper. To jest taka internetowa gazeta. And they chrześcijańska i opublikowali właśnie te rezultaty w lutym 2021. Wybory w Stanach Zjednoczonych miały miejsce rok wcześniej. Właściwie dokładniej rzecz biorąc 6 miesięcy wcześniej, więc te statystyki były blisko tych właśnie wyborów w Stanach Zjednoczonych. In they 1, people. W sumie przeprowadzili sondaż w grupie tysiąca osób. Were, they, they initially analyze based on Uh, one of two I y, chcieli dokonać takiej analizy na podstawie dwóch kategorii. Chcieli zobaczyć różnice w tych poglądach wobec tych, którzy głosowali na Biden'a i na Trumpa. Uh, you know, actually, we could take the names away, and we could say uh, he, they wanted to break down. The statistics between and conservatives. I gdybyśmy usunęli imiona czy nazwiska tych prezydentów, no to chodziłoby o tych, którzy są konserwatystami i tych, którzy są w tej grupie postępowej. Ale see, as you look at that chart, that uh, 65% of the progressives claimed uh, or professed to be Christians, while 80% of the conservatives. Uh, profess to be Christians. jak widzicie tutaj wśród tych nominalnych chrześcijan 65% to było właśnie tych, jak to ktoś powiedział tutaj? Progresywnych, czy jak? Demokratów. Demokratów. No, ale tutaj on używa takiego terminu właśnie tych postępowych, tak? Ale to, pewnie o to chodzi. Natomiast tutaj 80% to właśnie ci konserwatyści na Trumpa. And you can already see a disparity between i tutaj już widzimy pewną różnicę między tymi postępowymi a konserwatywnymi. Czyli tutaj chodzi o procent z tych tysiąca osób, 65% z tych, którzy głosowali na Bidena, Bidena, mówili o sobie, że są chrześcijanami, a 80% z tych, którzy głosowali na Trumpa, mówili o sobie, że są chrześcijanami. Więc tutaj nie składamy ze sobą tych liczb, nie mamy 100%. Natomiast widzimy, że wśród tych postępowych prawie 30% deklarowało, że jest ateistami, natomiast mniej niż 20% tych konserwatystów twierdziło, że jest ateistami. I tutaj w tym momencie nie jest dla nas ważna różnica między protestantami a katolikami. Jak widzicie, nie ma różnicy wśród katolików, czy są konserwatywni, czy postępowi. Natomiast to, co nas interesuje, to ostatnia linia, ta ostatnia statystyka. Ponieważ to jest istotne dla naszego dzisiaj rozważania. Gdy patrzymy na tą kolumnę Biden'a, and look and see that sixty profess to be believers. I widzimy, że 65% z tej grupy twierdzi, że jest wierzącymi. I z tych 65%, którzy się nazywają chrześcijanami w tej grupie, prawie wszyscy, 63%, nie wierzą, że Bóg jest wszechwiedzący. That That's an interesting statistic to me. I to dla mnie jest ciekawa statistyka, because it says that sixty three percent of those progressives did not believe in the omniscience of God. That's almost the same number. Ponieważ z tej całej grupy, która twierdziła, że, znaczy była za Bidenem, 65% mówi, że jest chrześcijanami i 63% z tej grupy mówi, że nie wierzy we wszechwiedzę Boga. Adaś? z tej Jestem grupy. ...w tej ostatniej y, y, grupie, bo jeżeli tak, no to, to to są jakieś inne osoby niż nominalni chrześcijanie, którzy zagłosowali, znaczy, którzy powiedzieli, że Bóg nie jest wszechwiedzący, także być może cała ta liczba 35% powiedziała że Bóg nie jest wszechwiedzący, a pozostałe osoby są z tej grupy nominalnych chrześcijan he he he he just wants to clarify whether this 63% represents all of those who uh took part in this uh, survey So is, is there uh, 37% of progressives. Tak, zgadza się. czyli 37% z, z tych ludzi z tych właśnie postępowych wierzy, że Bóg jest wszech 63 is almost identical to chodzi tylko o to, że tu jest jakby widzimy, że 65% z całej tej grupy, czyli załóżmy 100 osób, 65 mówi, że jest chrześcijanami. I znowu, ze 100 osób, nie, nie z 65%, ze 100 osób, 63% tych osób nie wierzy we wszechwie, wszechwiedzę Boga. Tak, to tak, że część niewierzących powiedziała, tak, mm -hmm. so, so if się. we could just say it mówiąc to w inny sposób, those who professed, uh, professed to in God, z tych którzy wyznali wiarę w Boga, czy w jakikolwiek sposób się identyfikują z chrześcijaństwem, almost the same amount Podobna grupa mówi, że jeżeli istnieje Bóg, to ten Bóg nie jest wszechwiedzący. Z drugiej strony, patrząc na tą konserwatywną grupę, when you look at the 80% who profes to be Tutaj 80% deklaruje się jako chrześcijanie i patrząc na dole widzimy, że tu jest 40%, którzy nie wierzą, że Bóg jest wszechwiedzący. Both of those numbers whether it's on the, progressive side, or the conservative side are alarming. Jakkolwiek byśmy na to nie patrzyli, czy to po stronie tych progresywnych, czy po stronie konserwatywnych, to i tak jest to są to niepokojące statystyki. Because both of those are high numbers. Ponieważ są to wysokie liczby. How in the world can you say that you believe in a god who doesn't have knowledge of everything? Jak można wierzyć w Boga, który nie wie wszystkiego? This God. To jest błędne rozumienie Boga. There, but he know Wierzę, że on istnieje, ale on nie wie wszystkiego. Has on ma tylko częściową wiedzę. This can't be a God. There must be another God beyond this God who knows all things więc może jest jakiś jeszcze inny bóg który wie wszystko when indeed when i was a child kiedy sam byłem dzieckiem i can remember trying to think through the progression of okay what if our god isn't the only god there must be another god that's bigger than that god outside of that god sam miałem takie filozoficzne rozmyślania na temat Boga i sobie myślałem, jeśli ten nasz Bóg nie wie wszystkiego i nie jest wszechobecny itd., no to pewnie jest jakiś jeszcze większy Bóg od tamtego, który wie więcej i może więcej. And then I wtedy well, wait, if to prawda, to musi być must Bóg, który jest niż ten który jest niż our God. I wtedy pomyślałem, a jeśli jest taki drugi, większy, to może jest jeszcze inny, który jest jeszcze większy. I w końcu dochodziłem do momentu, w którym mówię: nie, nie, nie, muszę się zatrzymać w tym. Ponieważ Bóg, o którym czytam w Biblii, mówi, że jest jedynym Bogiem. I jeśli jest inny Bog, to jest and i nie mogę him. I jeśli jest jakiś inny Bóg poza nim, to ten Bóg Biblii kłamie. I wtedy w ogóle mu nie mogę ufać. Więc w końcu uznałem, że jest tylko jeden Bóg, który jest objawiony w piśmie, i w tego Boga chcę wierzyć. use the i look at the Biblii. I posługując się podobną logiką, spójrzmy na Boga, który jest objawiony w Biblii. Jeśli On nie wie wszystkiego, no to musi być jakiś inny Bóg, który wie wszystko. And i jeśli pójdziemy tą drogą, no to będziemy przechodzili od jednego Boga do drugiego, do kolejnego, większego Boga i dojdziemy do absurdu. Bible, a jeśli istniałby choćby jeden Bóg, który jest większy od Boga Biblii, to nie możemy mówi, że no to wtedy nie moglibyśmy nikomu ufać, bo przecież Bóg Biblii mówi, że On wie wszystko. A więc na czym polega wszechwiedza? Co to znaczy być wszechwiedzącym? Łacińskie słowo, które opisuje wszechwiedzę, jest composed z dwóch słów to tak naprawdę złożenie dwóch słów, dwóch łacińskich słów. And I to jest złożenie dwóch słów, wszystko i wiedzieć, czyli mamy osobę, która wie wszystko. But that's a to jest taka bardzo prosta definicja. Bóg wie o wszystkim. Kiedy From Genesis through Revelation, the omniscience of God. Natomiast, gdy czytamy Słowo Boże od pierwszej księgi mojżeszowej do księgi objawienia i patrzymy na wszechwiedzę Boga, i gdy przyglądamy się tym wielu miejscom Biblii, które mówią na temat wszechwiedzy Boga, Then we come up with a more expanded definition which helps us to appreciate the omniscience of God. Wtedy możemy rozwinąć tą definicję wszechwiedzy Boga. So the expanded definition that you see on the wall a więc ta rozszerzona definicja którą widzicie is God's knowledge of himself and all things actual and possible are one simple and eternal act. Brzmi następująco. Jest to wiedza Boga o sobie samym oraz o wszystkich rzeczach rzeczywistych, które istnieją i które mogłyby mieć miejsce, możliwych, które są, ta, ta cała wiedza jest jednym, prostym i wiecznym aktem. I widzimy, że ta definicja jest złożona z kilku elementów. One is a time component. Po pierwsze mamy element czasowy. And basically that time component is summarized in the word eternal. Ten element czasowy jest możemy zawrzeć w słowie wieczny. And it has an adjective before one. I tutaj mamy przymiotnik jeszcze wcześniej prosty. And so in one eternal moment God sees all things in our time in he sees all things at one time which would take us in eternity to see a więc w jednym prostym wiecznym momencie bóg widzi całą wieczność widzi wszystko wie wszystko co kiedy jak so creation the cross stworzenie krzyż Kim jestem teraz w tym momencie? Dla Boga to wszystko jest znane od wieczności w jednym w jednej chwili, Bóg to wszystko wie. I możemy zapytać, no ale jak to możliwe? I mean, I remember when I was a child. Now I am old, and there was a whole slew of of time in between. My childhood and my old age. pamiętam jak byłem małym dzieckiem i teraz jestem już dorosłym człowiekiem a pomiędzy jest tam masa różnych wydarzeń które miały miejsce ja mogę tylko patrzeć na moje życie wstecz i nawet wtedy, patrząc wstecz, nie jestem w stanie pamiętać każdego jednego wydarzenia z mojego życia. To tylko wskazuje, jak bardzo jestem ograniczony. To pokazuje, że mam wiele ograniczeń. To pokazuje, że mam wiele ograniczeń. Nie jestem wszechwiedzący. Natomiast Bóg widzi wszystko od razu i cały czas. Dlatego mówimy o Nim, że jest Bogiem. Ale spójrzmy jeszcze na inne elementy tej definicji. Nie jest, że jest aware of everything outside of Himself, to nie tylko to, co on wie o sobie samym, but he aware of everything outside of himself as well as what is going on inside of himself at the same time. A więc on wie o wszystkich rzeczach na zewnątrz, o wszystkim co się dzieje poza nim, jak również to wszystko co jest w nim samym. And when we include this understanding of omniscience and put it together with sovereignty i gdy połączymy to z naszym zrozumieniem Jego suwerenności, to widzimy, że w jednej chwili on nie musi zastanawiać się i rozważać tego, co Zamierza uczynić. Not only but on in God. W Bogu jest nie tylko ciągła wiedza, ale też ciągła mądrość. Okay, do tej pory to były tylko myśli, bez żadnej biblijnej weryfikacji. We Więc przejdźmy do miejsc Bożego Słowa, żeby to zweryfikować. Zaczniemy od klasycznego psalmu, który definiuje wszechwiedzę Boga i to jest psalm, psalm 139. I 1 i 2, Wystarczy, że spojrzymy na pierwsze dwa wiersze, says, you have me and known me. gdzie czytamy, Jachwę, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. You understand my thoughts from afar. Rozumiesz moją myśl z daleka. Co się being przez by jest, że Bóg that God każdy each one z nas i tutaj psalmista mówi o tym, że Bóg zna nas na wylot, na wskroś. Wie o nas wszystko wewnątrz, co jest w nas, i to, co jest wokół nas. Jego wszechwiedza pozwala mu znać nasze myśli, zanim one pojawią się w nas, w naszych umysłach. He knows our thoughts before we act on our thoughts and he knows our actions even before we act on our thoughts. On wiec co pomyślimy i co zrobimy zanim to pomyślimy i zrobimy. It's a scary thought, don't you think? I to troszkę niepokojące, nie uważacie? I mean if we were doing nothing but good, it wouldn't be a scary thought, but since we're sinners to think about our sin and our plotting for sin and our expression of sin into Gdybyśmy tylko czynili dobro, to nie byłoby się czego obawiać. Ale kiedy rozumiemy, że Bóg wie o tym, jak planujemy jakieś zło, kiedy rozmyślamy, co złego uczynić i On już to wszystko z góry wie, co zrobimy, jak zrobimy. No to jest to nieco niepokojące. Let's go to clear in that's found in Job. Spójrzmy na kolejne miejsce słowa Bożego z Księgi Hioba. We'll go to chapter 37 and look at verse 16. Rozdział 37 i wiersz 16. I here mamy have z ostatnich the final który of Job i tutaj jeden z ostatnich y, rozmówców Hioba przemawia. Elihu. Młodzieniec Elichu. Elichu przysłuchiwał się, jak trzech starszych doradców Hioba próbowało go przekonać, o tym, że jest winien jakiegoś ukrytego grzechu. I kiedy Elichu zobaczył, że tych trzech skończyło swoją argumentację i nie udało im się przekonać Hioba, że jest grzeszny, to Elichu mówi, teraz kolej na mnie. I analizując wypowiedź Elihu, widzimy, że tak bardzo nie różni się w, swych, w swojej argumentacji od tego, co mówiło jego trzech poprzedników. Ale w i ale w pośród tego, tej krytyki Hioba i tych trzech starszych od siebie mówców he asks a simple question in 16. w wierszu szesnastym zadaje proste pytanie. 14 says, Już w czternastym wierszu wzywa Hioba do zastanowienia się nad tym, mówiąc, posłuchaj tego, Hiobie. I później zadaje Hiobowi pytania, aby upewnić się, że Hiob wierzy w wszechwiedzę Boga. I w szesnastym wierszu bardzo wyraźnie artykułuje tą wszechwiedzę Boga. W szesnastym mówi: Czy wiesz o o czy wiesz coś o unoszeniu się chmur? O cudach tego, który jest doskonały w mądrości? O kim tutaj Elihu mówi? Ja. Ja. Oczywiście mówi o Bogu. I opisuje Boga jako tego, który ma doskonałą mądrość. It is so perfect that it is, omniscient. It is all knowledge. I to jest wszech wiedza. Bóg wie wszystko, uh, but there's an even clearer statement about the omniscience of God that's found in First John. I takie właśnie wyraźne stwierdzenie wszechwiedzy Boga znajdujemy w pierwszym liście apostoła Jana. We'll 19, Trzeci rozdział i wiersz dziewiętnasty, ponieważ tutaj zaczyna się to zdanie. But John says, We shall know by this, that we are of the truth and shall assure our heart before him.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 is basically saying that God knows all things about you ponieważ Jan mówi, że chociaż Bóg wie o nas wszystko knowing all about your failures wszystko o naszych upadkach especially your failures after professing faith in Christ szczególnie o naszych upadkach po tym jak wyznaliśmy wiarę w Chrystusa He still loves you Mimo tego nadal nas kocha. Jak czytamy w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale zanim powstał świat. Bóg nas umiłował i ta jego miłość nie ustaje, kiedy potykamy się i upadamy. You can begin to see that if we just focus on one aspect of the omniscience of God więc skupiając się na tym jednym aspekcie wszech Boga and that is all he knows about us this side of glory a więc wszystko to co on wie o nas po tej stronie chwały and don't look at his great love it would be a very depressing life that we live Gdyby nie Jego miłość, to naprawdę moglibyśmy popaść w depresję. Ponieważ moglibyśmy powiedzieć, jak Bóg może mnie kochać, kiedy ja wyznałem wiarę w Niego, a teraz dopuściłem się takiego grzechu. I to, co Jan próbuje nam powiedzieć w swoim pierwszym liście, to to, że Boża Wszechwiedza poprzedza nasze upadki. On wiedział już dawno o tym, kim będziemy po upadku człowieka. A jednak umiłował nas w Jezusie Chrystusie. I bez Chrystusa nie byłoby jego, jego gotowości bycia z nami. Okay, those are the about the of God. To są takie bardzo ogólne stwierdzenia biblijne dotyczące wszechwiedzy Boga. Let's look at the omniscience of God in the present. And from the standpoint of the future. I teraz spojrzymy na to z perspektywy teraźniejszości i przyszłości. Musimy podłączyć zasilania do obu laptopów. Just a moment, we have to put the... okay. Time, out. time. Let's look at God's omniscience in present circumstances. Spójrzmy na Bożą wszechwiedzę w teraźniejszości i teraźniejszych okolicznościach. This is where I want to focus on 2 Chronicles 16 verses 9 and 10. I skupmy się na Drugiej Księdze Kronik, rozdział 16 i spojrzymy na wiersz 9. -10. I 10. jeśli macie to, otwórzcie drugą księgę kronik, 16 rozdział. Mamy tutaj opis życia trzeciego króla Judy. A więc jest to praprawnuk Salomona. I on panuje w Judzie from, from, uh, 911 a, to 870 yeah, BC. Od 911 roku do 870 roku przed Chrystusem. And Asa was not trusting God with his whole Czytamy, że Asa nie polegał na Bogu z całego serca. And so he was being threatened by king of I został zaatakowany przez króla Baasze z północnego królestwa Izraela. So of to God, Asa turns to a king. I zamiast zwrócić się z prośbą o pomoc do Boga, Asa zwraca się o pomoc do Obcego króla. W drugim wierszu szesnastego rozdziału widzimy, że zwraca się do Ben Hadada, króla aramejskiego, Aramaj, który mieszkał w Damaszku. W z Ben i w trzecim wierszu widzimy, że zawiera przymierze z Ben Hadadem. He says, I'll, I'll pay you to break your deal with Baasha and go after him instead of coming after me. I ten układ brzmi następująco: zerwij przymierze z Baaszą, królem izraelskim i rusz ze mną na niego. It seems like wise politics, doesn't it? To no, wydaje się, jak taka mądra polityka, nieprawdaż? Niech nasz wróg nie będzie naszym wrogiem, tylko niech będzie wrogiem naszego wroga, abyśmy mogli osiągnąć w ten sposób pokój. I ta ten okup te, te, te, ten dar Asy przyniósł skutek He got the results he wanted and uh Ben-Hadad won after his uh Asas other enemy King Baasha of Israel. Ben-Hadad przyjął jego dar i zaatakował Baasze króla Izraela. And if this had gone Unchecked or unnoticed by God, Testament. I gdyby Bóg nie zareagował na to, gdyby Bóg nie odniósł się do tego, to bardzo możliwe, że stałoby się to standardem postępowania kolejnych królów w Izraelu. But God didn't want that to become the standard way of operating. Ale Bóg, Bogu się to nie podobało i nie chciał, żeby coś takiego stało się standardem działania. Raczej Bóg chce, żeby w Nim pokładać ufność, niż być mądrym we własnych oczach. I gdy opowiadam tą historię, Prawdopodobnie przypomina Wam się pewien wiersz z Księgi Przypowieści. Trzeci rozdział, wiersze od piątego do ósmego. Zazwyczaj uczymy się na pamięć wiersza piątego i szóstego. Nie polegaj na własnym rozumie, polegaj na Panu całym sercem, a On wyprostuje wszystkie Twoje drogi. Ale warto spojrzeć na kolejne wiersze, czyli wiersz siódmy i ósmy. Gdyż czytamy tam, by nie być mądrym w swoich własnych oczach, ale należy odwrócić się od zła, a podążać za dobrem. Gdyż to wyjdzie na zdrowie Twojemu ciału i odświeży Twoje kości. Asa nie trusting w Lord. Natomiast Asa nie polega na Panu. He's being wise on, in his own eyes. Ale jest mądry po swojemu. So God wants to confront this bad attitude. I Bóg postanawia skonfrontować go z jego niewłaściwą postawą. And so in verse 7 he says, he sends Hanani, a seer or a prophet, to go visit Asa and deliver a message to Asa. Verse... Verse 7. I w siódmym wierszu widzimy, że posyła do Asy jasnowidza, czy proroka, Hananiego, który przekazuje mu poselstwo od Boga. In verse eight, God, through the prophet Hanani, I w ósmym wierszu czytamy, że Bóg przez tego proroka Hananiego uh, takes Asa back in history and says, Hey, I acted on your behalf in the past with Ethiopians. Who came up against you and protected you. i zabiera Asę w podróż historyczną i mówi, czy nie pamiętasz, jak pomogłem Ci, kiedy toczyłeś walkę z Etiopczykami? Innymi słowy, Bóg mówi, czemu o tym nie pomyślałeś? Tylko poszedłeś do Ben-Hadada, żeby on pomógł ci rozwiązać twoje problemy. I zobaczcie, co mówi w dziewiątym wierszu do Asy. For the eyes of Yahweh move Mówi, gdyż Jahwe Wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy nich. Lecz w tym postąpiłeś głupio, to też odtąd będziesz miał ciągle wojny. Innymi słowy, Bóg mówi: Nie zaufałeś mi i będziesz za to musiał słono zapłacić. Innymi słowy, Bóg mówi, że powinieneś był wiedzieć, że ja o wszystkim wiem i powinieneś był do mnie przyjść i mi zaufać, a wtedy ja zatroszczyłbym się o Ciebie. interesting to me to think that if it had been me, i kiedy tak czytam to, no to myślę, jakbym ja się zachował. Myślę, że gdybym usłyszał takie słowa, to bym się uniżył. I zastanawiam się, czy Asa się uniżył, gdy Bóg do niego w ten sposób przemówił. Ale zobacz Asa's odpowiedź w versie 10, która była naszą odpowiedź, gdybyśmy byli w tej samej sytuacji, bardziej niż możliwie. I bardzo możliwe, że zachowalibyśmy się tak jak Asa, co jest opisane dla nas w dziesiątym wierszu. Nie czytamy tutaj, żeby Asa się uniżył, ale czytamy, że się rozgniewał na jasnowidza. I kazał go wtrącić do więzienia za to, że on przekazał mu poselstwo od Boga. I nie tylko się rozgniewał, ale dalej czytamy, że ogarnęła go wściekłość. I na końcu, wersji 10 mówi się, że Asa wyciągnął z ręki na ludzi around him. I dalej czytamy, że Asa tą wściekłość wylał na ludzi wokół. To nie jest zdrowy sposób reagowania na Bożą Wszechwiedzę, która konfrontuje Cię z twoim postępowaniem. We can see another example of God's omniscience being used at the present time. In Matthew chapter 10, verses 29 through 30. Ponownie widzimy, jak Boża Wszechwiedza objawia się w teraźniejszości, gdy zajrzymy do Ewangelii Mateusza, 10 rozdziału, wiersz 29 i 30. I to są jakieś wersy, które jestem szczególnie w i to są wiersze, które, na które jestem szczególnie wrażliwy, verse 30 gets with me. ponieważ ten trzydziesty wiersz bardzo osobiście do mnie przemawia. Jesus is about his in these, um, uh, these Jezus w tych wierszach mówi o Bożej wszech wiedzy. I mówi w 29.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 Bóg troszczy się i zna wszelkie potrzeby nawet tych stworzeń, które nie posiadają wielkiego rozumu. Ale wiersz 30 mówi także, że on wie wszystko o swoich racjonalnie myślących stworzeniach. In scene in verse 30 where it says the very hairs of your head are Tutaj czytamy, że nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. To dosyć łatwe, jeśli chodzi o mnie czy tego brata tutaj z przodu. Pewnie niektórzy z was nawet potrafiliby policzyć moje włosy i byście byli blisko tego, ile ich tam jest. Ale jak patrzę na inne osoby tutaj na sali, no to nie, byłoby to wielkie wyzwanie, żeby policzyć wszystkie wasze włosy. Ale Bóg zna liczbę wszystkich włosów na wszystkich głowach. I on nie musi co sekundę ich liczyć, żeby wiedzieć, ile ich jest. On wiedział. On w swojej wszechwiedzy wiedział, ile będę miał, gdy się urodzę i ile będę miał, gdy będę umierał. Więc Bóg us know. Of his knowledge of our present circumstance. A więc Bóg w ten sposób objawia nam swoją wiedzę na temat naszych doczesnych okoliczności. I myślę, że to powinno robić na nas wrażenie w obecności ponad 7, 7 miliardów ludzi na Ziemi. He knows all the same time. On zna najdrobniejsze szczegóły dotyczące każdego jednego człowieka, wszystkich naraz. But God also knows the future. Bóg także zna przyszłość. He does have to wait for it to happen before he knows what is going to happen. Bóg nie musi czekać Aż coś się wydarzy, żeby wiedzieć, co się wydarzy. I y, myślę, że najbardziej szeroko widzimy to rozważając proroctwa biblijne. God Bóg na przykład zapowiedział zniszczenie Tyru, miasta Tyru, setki lat zanim to miało miejsce. And in 46, verses 9 and 10, w Księdze Izajasza w 46. rozdziale w wierszu 9 i 10. God comforts his people by saying, look it, you're in a hard time right now, but I'm going to rescue you in the future. Bóg pociesza swój lud przez Izajasza, mówiąc, teraz jesteście w trudnym położeniu, ale czekają was lepsze czasy. Gdy czytamy te wiersze 9 i 10, widzimy w nich, że Bóg ma cel dla wszystkich swoich działań i kontroluje ich przeznaczenie. It says in verse 9: Remember the former things long past, for I am God and there is no other. I am God and there is no one like me. Declaring the end from the beginning and from ancient times things, which have not been done, saying, my purpose will be established and I will accomplish all my good pleasure. Czytamy w tym 9 i wierszu takie słowa. Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne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 I to jest ważna myśl, szczególnie w kontekście tego, co obserwujemy w świecie, wokół nas, w naszych czasach. We have events going on south of us that are distressing, but God has a plan. South or east? Southeast. Yeah, okay. or east. Yeah. Myślimy o wydarzeniach za wschodnią granicą i musimy zdawać sobie sprawę, że one też zawierają się w Bożych zamysłach. Right My natomiast czasami się frustrujemy, ponieważ nie rozumiemy, jakie są Boże zamysły. Mamy inne przykłady tego, jak Bóg wszystko wie dotyczące przyszłości. I to found in 1 Samuel chapter 23, verses 11 through 13. Jeśli otworzymy pierwszą księgę Samuela, 23 rozdział i wersze od 11 do 13, w 1 Samuel we see the life of Saul unfold from the beginning in the, and the good that was in his life. To widzimy tam, jak życie Saula, pierwszego króla Izraela, zaczyna się dobrze, a później niestety stacza się do tragicznego końca. I podczas gdy Saul traci coraz bardziej na znaczeniu i jego władza zaczyna mu się wymykać z rąk, widzimy, jak w tym samym czasie Dawid zaczyna się rozwijać i wzrastać. I w kontekście tego fragmentu Dawid już otrzymał obietnicę od Boga, że on będzie następnym Królem Izraela. Saul jest świadomy tej obietnicy, wie o tym, że Bóg mu to obiecał, i wszelkimi sposobami próbuje to zmienić, próbuje zatrzymać Dawida, żeby nie był królem. So David's fleeing for his life from Saul. A więc Dawid ucieka przed Saulem, żeby ratować swoje życie. I ucieka na południe, w stronę Egiptu i zatrzymuje się w mieście Kaila. I tam w tym mieście Kaila zwraca się do Boga, i pyta się go, czy mogę się tutaj zatrzymać, czy będę tu bezpieczny, czy mam uciekać dalej. And so he asked God, will the men of I zadaje Bogu proste pytanie. Czy mieszkańcy Keili wydadzą mnie w ręce Saula, gdy on przybędzie do bram miasta? I Bóg odpowiada Dawidowi przez proroka, że kiedy Saul przybędzie do tego miasta, mieszkańcy Keili wydadzą Dawida w ręce Saula. I to jest kolejny przykład na to, że Bóg nie tylko wie wszystko, co dzieje się obecnie, ale także wie wszystko w odniesieniu do przyszłości. I patrząc na Izajasza 46 rozdział, możemy jeszcze jedną myśl tutaj dodać. He knows how he wants to respond in every situation in a way that's going to bring glory to himself. Bóg wie jak zareagować w każdej jednej sytuacji, aby odebrać sobie chwałę. So if we take that consolidated thought and ask how does the expanded definition improve our understanding of God's omniscience? I jeśli to zbierzemy razem, możemy zadać sobie to pytanie jak rozszerzona definicja wszechwiedzy Boga poprawia nasze zrozumienie Jego wszechwiedzy. I możemy wyciągnąć kilka wniosków. Po pierwsze, Bóg jest kimś daleko większym niż tylko, w cudzysłowie, zbiornikiem wiedzy. And here it's, it's helpful to understand the and I tutaj musimy zrobić wyraźne rozróżnienie między wiedzą a mądrością, is nothing more than facts or a pool of ponieważ wiedza, no to tylko posiadanie jakichś informacji, ale wiedza nie robi nic, unless it's applied. Natomiast wiedza nie przydaje się do niczego, jeśli nie jest używana, wprowadzana w życie. Natomiast, kiedy wprowadzamy wiedzę w działanie, wtedy Biblia nazywa to mądrością. Czytając Księgę Przypowieści Salomona, You'll see the distinction between knowledge and wisdom. Widzimy wyraźną różnicę między wiedzą a mądrością. Knowledge is just acquiring information. Wiedza to po prostu gromadzenie informacji. But wisdom is putting that knowledge into action. Natomiast mądrość to wykorzystanie tej wiedzy w działaniu. Somebody who has all the knowledge of the world but doesn't use it jeśli ktoś ma wszelką wiedzę, jaka jest na świecie, ale z niej nie korzysta, to nie jest mądry. Ponieważ mądry człowiek wykorzystuje to wszystko, co wie w praktyce i to czyni go mądrym. A więc Boża wszechwiedza nie czyni go zbiorem wiedzy. A więc tak jak czytaliśmy w Izajasza 46 rozdziale, Bóg wykorzystuje swoją wiedzę, aby osiągnąć swoje cele co oznacza, że jest nie tylko wszechwiedzącym Bogiem, ale jest mądrym Bogiem. Ale jest też kolejna, kolejny wniosek, który powinniśmy wyciągnąć. Mianowicie, Bóg niczego się nowego nie uczy i nie musi się niczego uczyć on Ponieważ on y już wszystko z góry wie i na wszystko jest przygotowany i działa stosownie do tego co się dzieje według swojego własnego uznania. As a result, God doesn't ponder or meditate or deliberate on anything. A więc to nie jest tak, że Bóg w każdej sytuacji musi się zastanawiać, rozmyślać i rozważać, co ma zrobić. That's a great to, who I am. to jest wielki, wielkie przeciwieństwo tego, kim na przykład ja jestem. I have to make an pod koniec tego tygodnia, na przykład, muszę podjąć ważną decyzję. Ja muszę się zastanawiać, rozmyślać, rozważać i jeszcze pytać innych mądrych o radę, co mam zrobić. And because I can't see the future. To dlatego, że ja nie wiem, jaka będzie przyszłość. Nie widzę, jak to będzie gwarantować czy do tego, czy nie do this. This thing that I, have to decide to do. I nie wiem, czy taka decyzja, czy inna decyzja odda Bogu chwałę, więc rozważam, która będzie lepsza. I nie wiem, w jaki sposób Bóg zechce się uwielbić, kiedy podejmę taką czy inną decyzję. I to prowadzi nas do kolejnej, kolejnego wniosku, jeśli chodzi o wszechwiedzę Boga. To dowodzi tego, że Bóg już przemyślał wszystkie możliwe problemy i rozwiązania i On o nich wszystkich już wie i działa zgodnie z tym, co wie i co postanowił. To I to y widzimy, że jest powiązane jeszcze z innymi dwoma przynajmniej atrybutami poza Jego Wszechwiedzą. I te atrybutami są Sovereignty i Eternity. Te dwa atrybuty to Jego suwerenność i Jego wieczność. A więc On czyni to, co postanawia czynić. I gdy spojrzymy na list do Rzymian, ósmy rozdział i dwudziesty ósmy wiersz, to widzimy, że robi to wszystko co robi dla swojej własnej chwały. So if we summarize all of this, podsumowując to wszystko, the omniscience of God establishes that God's knowledge never changes or grows. Boża wszechwiedza nigdy się nie zmienia ani też nie wzrasta. And that God has known what would happen and how he would react in all situations throughout all eternity. Bóg wiedział o wszystkim, co się stanie i jak na to Bóg zareaguje w odniesieniu do wszystkich rzeczy w całej wieczności. Bóg nigdy niczym nie jest zaskoczony. My ciągle jesteśmy zaskoczeni tym, co dzieje się w świecie wokół nas. But Gods never surprised. Ale Bóg nigdy nie jest zaskoczony. knows what will happen? Bo on wie co się stanie. He knows what he wants to happen. I on wie co on chce, żeby się stało. And he knows how to control events to make what he wants to happen happen even if we don't want to uh, uh, uh, even if we don't want to do what he wants us to do. I on wie jak zadziałać w jaki sposób zaingerować, aby działo się to, co On chce, żeby ostatecznie się stało, nawet jeśli my nie jesteśmy w stanie w tym uczestniczyć i tego rozumieć, jak to On robi. Patrzę, że już ciągniemy przez ponad godzinę. To myślę, że zrobimy 15 minut przerwy, żebyśmy troszkę odpoczęli i wtedy wrócimy i podsumujemy to, o czym mówiliśmy. 15 minut przerwy, zapraszamy na herbatę, ciasteczko i za 15 minut wrócimy i podsumujemy to, o czym mówiliśmy. I'm doing all right, thank all right. you. <laughs> uh, okay. Am I making sense? Yes, sure. Okay. Yeah. Ale nie ma transmisji. All right, how are your heads doing? Jak tam wasze głowy? It's all right. You didn't have to take an aspirin. Nie trzeba było brać aspiryny w przerwie? <laughs> Coffee was enough. <laughs> all right, we're on the home stretch now. Już kończymy. Uh, I want to ask the question, what kind of emotions should you associate with God's omniscience? Zacznijmy tą część od pytania, jakie emocje pojawiają się w nas, czy właśnie łączą się w naszym myśleniu z wszechwiedzą Boga. Gdybym miał użyć tylko jednego słowa, to powiedziałbym strach. Myślę, że in w przykładach, że strach może być definiowany w... Two different ways. Ale jak spojrzymy na biblijne przykłady, to zobaczymy, że, tą, że ten strach możemy zdefiniować na dwa odmienne sposoby. Możemy się czegoś lękać, albo być opowiadowy, albo reverentowy. Albo może być to swego rodzaju bojaźń, w której okazujemy komuś szacunek i jesteśmy pełni podziwu. I myślę, że właściwe zrozumienie wszechwiedzy Boga nie tylko właśnie wywołuje ten lęk i obawy, ale prowadzi dalej do zachwytu Bogiem i podziwu Boga i tej właściwej bojaźni w wyrażaniu naszego szacunku wobec Niego. I jest tutaj jeden warunek. Jeśli nie znasz Chrystusa, to właściwe zrozumienie wszechwiedzy Boga będzie prowadzić wyłącznie do strachu, do lęku. Ale jeśli jesteś naśladowcą Jezusa Chrystusa, while God's omniscience can produce fear or being afraid to chociaż wszechwiedza Boga może prowadzić do tych emocji lęku i strachu, to jednak może się szybko zamienić we wdzięczność i uznanie. I to tylko w jeden sposób. You think about what Jesus did on the cross and how God looks at you differently because you put your confidence in The satisfactory work of Jesus. Patrzysz na krzyż Jezusa Chrystusa i rozumiesz, jak Boży stosunek zmienia się do ciebie, dlatego że pokładasz całą ufność w tym, co Chrystus zrobił dla ciebie, ofiarowując siebie za ciebie. Ok, so let's look at four examples of uh, the response of fear in relation to the omniscience of God. Spójrzmy na cztery biblijne przykłady, które pokazują nam reakcję strachu w, w, kon, w zderzeniu z Bożą wszechwiedzą. Pierwszy przykład zaczerpnąłem z pierwszej księgi Mojżeszowej z 42 rozdziału wiersz 18. In 42 of Genesis. 42 rozdział Księgi Rodzaju czytamy o tym, jak Józef wcześniej został sprzedany przez swoich braci w niewolę do Egiptu. Jego bracia po latach przychodzą do Egiptu Rozmawiają z Józefem, ale nie są świadomi, że to jest Józef. I w 42 rozdziale ci bracia Józefa negocjują właściwie o własne życie z Józefem. W 18 wierszu Józef mówi do nich, jeżeli chcecie żyć, uczyńcie tak, jak wam powiedziałem, bo ja boję się Boga. I widzimy, że tutaj Józef daje im do zrozumienia, że opiera swoje działanie na wszechwiedzy Boga i jego lęk, tego właściwego lęku wobec Boga. W jaki sposób możemy te wnioski wyciągnąć z tego wiersza? Wystarczy, że przejdziemy do ostatniego rozdziału Księgi Rodzaju, 50. rozdziału i spojrzymy na wiersz 20. Bo teraz Joseph's father and his brother's father has died. Gdyż tutaj mamy sytuację, gdzie ojciec Józefa i oczywiście ojciec jego braci zmarł. I teraz bracia obawiają się, że Józef zechce się zemścić na nich z powodu tego, co mu zrobili, ponieważ tata już nie będzie ich chronił. Tata nie żyje. Of God's and Ale Józef tutaj w tym wierszu objawia swoje zrozumienie wszechwiedzy Boga i Bożej suwerenności. Because in response to his brothers, who come with a lie, saying that their father told us to tell you to treat us right. Ponieważ jego bracia przychodzą do niego z takim chyba uknutym kłamstwem i mówią, ojciec przed śmiercią powiedział, żebyś nas dobrze potraktował. 20, you, you me, good, result, Natomiast Józef, zobaczcie, jak im odpowiada w dwudziestym wierszu, wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dzieje dzisiaj, zachować przy życiu liczny lud. Innymi słowy, Józef mówi do nich, Bóg wiedział wasze złe knowania wobec mnie, ale też Bóg zamierzył wykorzystać, Wasze złe zamysły, żeby uczynić wam i innym dobro. Józef, rozumiejąc wszechwiedzę i suwerenność Boga, nie zamierzał mścić się na swoich bratach, braciach, przejmować sądów w swoje ręce, ale raczej zaakceptował okoliczności, w których Bóg dał mu żyć. Jest jeszcze inny aspekt strachu w kontekście wszechwiedzy Boga. I to jest the w pierwszych verses wersach psalm 139. I to możemy zauważyć w pierwszych czterech wierszach tego psalmu, który już czytaliśmy, 139. Patrzyliśmy już na pierwsze dwa wiersze, gdzie czytamy o tym, że Bóg wszystko o nas wie i wie, co robimy i każdy nasz ruch zna. But in verse 3 and 4 it says, You scrutinize my path and my lying down, and are intimately acquainted with all my ways, even before there's a word on my tongue, behold, Yahweh, you know it all. Natomiast w trzecim i czwartym wierszu dodatkowo czytamy: Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek, wiesz dobrze o wszystkich moich ścieżkach. Jeszcze bowiem nie ma słowa na moim języku, a Ty, Jahwe, już znasz je całe. Now, this, says, more, y, możemy na to spojrzeć w ten sposób, że jeśli będziemy o tym rozmyślać, to to spowoduje zmianę naszego postępowania. To I to wcale nie jest zła myśl. But there's another thought to have. Ale jeszcze możemy na to inaczej spojrzeć at end Możemy wieczorem spojrzeć na miniony dzień i powiedzieć: "U ale dzisiaj nabroiłem. Because, because I have confidence in what Jesus did on the cross, God is still going to be my advocate. A jednak, dzięki temu, co Jezus Chrystus uczynił na krzyżu, On jest moim adwokatem przed Bogiem. And so on one side you could be afraid, a więc z jednej strony możesz się obawiać, a z drugiej strony możesz być wdzięczny i patrzeć na Boga z podziwem. I to jest dokładnie, co psalmist mówi i dokładnie to widzimy w tym psalmie 139 w szóstym wierszu on jest zdumiony gdy rozmyśla o tej wszechwiedzy Boga to jest pełen zachwytu i zdumienia mówi zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza zbyt wzniosła abym mógł ją pojąć. But we can also see pure in 43. W księdze Izajasza w 43. rozdziale widzimy uznanie jakim Izajasz darzy Boga. W uh, Isaiah 43 Israel is receiving a rebuke from God for their um, following him. W tym 43 rozdziale czytamy, jak Bóg wyraża swoje niezadowolenie i karci Izraela za to, że nie są Mu posłuszni. I oni odczuwają smutek i wstyd z powodu zaniedbania Boga. I Bóg so to im, i, even I am the one w 25 wierszu Bóg mówi: Ja, jedynie ja, mogę przez wzgląd na siebie samego zmazać Twoje przestępstwa i Twoich grzechów nie wspomnę. Chociaż wie wszystko, chociaż zna wszystkie moje przestępstwa Dzięki ofierze Chrystusa usuwa te wszystkie grzechy i nawet na nie nie wspomina um, I skip over the next slide and I go to thoughts that are exposed by God's omniscience. Przeskoczymy teraz jedną tutaj myśl, jeden slajd, i zajmiemy się pewnymi heretyckimi myślami, które wszechwiedza demaskuje. W czasach, w których żyjemy, w czasach ostatecznych ludzie mają różne dziwne pomysły. Niektórzy wymyślili coś, co się nazywa teologią procesu And it's that was by i zapoczątkował to niejaki Charles Hartshorne. The On jest takim filozofem, który wprowadził to w teologię. Być może słyszeliście nazwisko filozofa, który to wszystko zapoczątkował, Alfred North Whitehead. Which you can see he lived until 1947. Widzimy tutaj, to jest pierwsza osoba tutaj na tej liście, żył do 1947 roku. Natomiast Hartshorn przeżył 103 lata i zmarł w 2000 roku. Eugene Peters i John Cobb have kept alive the thinking of Charles Hartshorn. I zarówno Eugene Peters, jak i John Cobb kontynuowali to myślenie zapoczątkowane przez Hartshorna. And as of last year he was still alive I need to check and see if alive at zeszłym roku sprawdzałem ten John Cobb jeszcze żyje, ale już widzicie jest w takim wieku, że pewnie za długo nie pociągnie. But Hartshorn and Peters and Cobb all postulated that God is in the process of learning and growing with his creation ale zarówno Hartshorn, Peters, jak i Cobb twierdzą, że Bóg jest w procesie uczenia się i wzrastania razem ze swoim stworzeniem. So that, uh, eternal, Oni twierdzą, że Bóg nie jest wszechwiedzący i w związku z tym nie jest wieczny, ani też nie jest suwerenny. Ponieważ jak oni twierdzą, skoro On nie wie wszystkiego, to nie jest w stanie patrzeć w przód poza teraźniejszość. That w ich zrozumieniu w tym świecie wydarzają się różne rzeczy, które są poza Jego kontrolą. True, I jeśli to byłoby prawdą, to wtedy Bóg nie byłby suwerenny ponad czasem i wydarzeniami. I oczywiście, co się z tym wiąże, nie jest też wiecznym Bogiem. That there, that go, go Ponieważ nie jest w stanie przejść poza teraźniejszość. I nie jest w stanie też cofnąć się w przeszłość, żeby zmienić wydarzenia w przeszłości, aby szły w tym kierunku, w którym chciałby, żeby szły. Więc ta teologia procesu Zaprzecza jedności Boga. Jeśli pamiętacie, to od tego atrybutu zaczęliśmy, że Bóg jest jednością wszystkich swoich atrybutów. Wszystkie Boże atrybuty, jego cechy harmonijnie ze sobą współdziałają i są, stanowią jedność w Bogu przez cały czas. So is in the of learning, jeśli natomiast Bóg jest w procesie uczenia się, nie może być więc nie może być wszechwiedzący. Ponieważ w tym zrozumieniu jego wiedza ma ograniczenie do teraźniejszości i on patrząc na rozwój wydarzeń uczy się nowych rzeczy i dowiaduje się nowych rzeczy, których wcześniej nie wiedział. I on nie może być immutable, które jest i jednocześnie nie może też być niezmienny. Oni rozumieją to w ten sposób, że Bóg ma jakiś plan, ale potem człowiek mu przeszkadza w realizacji tego planu, i Bóg na bieżąco musi zmieniać ten plan i dostosowywać ten plan do tego, co ludzie robią co wiąże się z tym, że nie może być suwerenny? Gdyż jeśli człowiek jest w stanie wpływać swoimi działaniami na realizację Bożego planu, a Bóg nie jest w stanie zapanować nad tymi wydarzeniami, then ultimately man is more powerful than God because it's his plans and his will that are Uh, overshadowing or overturning God's plans. I w rezultacie to człowiek staje się suwerenem, ponieważ to ludzkie decyzje, ludzkie działania są w stanie pokrzyżować Boże plany, zmienić Boże plany, i Bóg musi się dostosowywać do działań człowieka. I twierdzą, że Bóg nie może być wieczny, if he have all jeśli nie ma wszelkiej wiedzy, gdyż Bóg nie wie, co będzie za rogiem, nie wie, jak sprawy się potoczą dalej. So if you're więc jeśli jesteś teologiem procesu, you really don't believe in God. Tak naprawdę nie wierzysz w Boga, nie w Boga Biblii, ponieważ musisz zdefiniować inaczej atrybuty Boga, przynajmniej cztery atrybuty Boga, które Bóg w szczególny sposób definiuje w Piśmie. And ultimately we get back to a thought that I introduced earlier in our talk tonight. I wracamy do myśli, którą już wcześniej podałem. God couldn't be the only god in the universe if he's not omniscient. Bóg nie byłby jedynym bogiem we wszechświecie, gdyby nie był wszechwiedzący. We need somebody that's more powerful than the the god of the process theologian who can make things right in the end. Potrzebowalibyśmy jeszcze jakiegoś Boga, który był, byłby większy od tego niewiedzącego wszystko Boga, żeby w końcu wszystko dobrze się skończyło. Okay, so here's the A więc dochodzimy do y, konkluzji, podsumowania zostawiamy na boku te filozoficzne rozmyślania, które mogą spowodować zamęt w naszych umysłach. Spróbujmy zdefiniować, czy podsumować wszechwiedzę Boga. Bóg nigdy nie jest zaskoczony wydarzeniami, jakie mają miejsce w Jego stworzeniu. Wszystko, co dzieje się dzisiaj na świecie Nie jest zaskoczeniem dla Boga Bóg dobrze wiedział, że to wszystko się wydarzy Ponieważ On wie wszystko W każdym czasie I to w jednej chwili, w każdym czasie on zna koniec od samego początku, dlatego, że on jest alfą i omegą. To, to, to, to, to nie jest tak, że sprawy szły w jednym kierunku, a później Bóg coś zobaczył, coś się wydarzyło i Bóg musiał zmienić kierunek i ustalić nowy kierunek. Nie, wszystko idzie tak, jak Bóg od samego początku zaplanował. I Bóg wie, kiedy nastąpi koniec tego wszystkiego, co nazywamy tym doczesnym światem. I to nie wydarzy się ani wcześniej ani później niż dokładnie wtedy, kiedy Bóg zaplanował, że się wydarzy, zanim ten świat jeszcze powstał. And I to powinno być dla nas źródłem wielkiej pociechy w tych czasach chaosu i niepewności. Ok, I have successfully przez tę noc, i cieszę się, że udało mi się to zakończyć tego wieczoru. I jest już tak późno, że nie będziecie zadawali żadnych pytań. Gdyż jestem świadomy, że ten temat wszechwiedzy Boga może wywołać różne trudne pytania. Ale poświęcimy na nie czas albo jutro wieczorem albo w czwartek kiedy się znowu spotkamy. Bardzo mnie kusi żeby powiedzieć jeśli macie tylko jedno pytanie to możecie je zadać. But one question will lead to another question and it will lead to a dialogue ale wiem, że jedno pytanie prowadzi do drugiego i tak dalej, nie skończymy. We'll to Jutro zajmiemy się mądrością Boga i po tym możemy spróbować odpowiedzieć na pytania. A gdy spojrzymy na mądrość Boga, to być może ona będzie też odpowiedzią na pewne pytania, które mogły się dzisiaj zrodzić. For out Także bardzo Wam dziękuję za przybycie for your on a very topic. i dziękuję za e, uwagę, jaką poświęciliście temu trudnemu tematowi. In I jeszcze zakończmy wspólną modlitwą. Może powstańmy do modlitwy. Kochany Ojcze, dziękujemy, że możemy poznawać Ciebie, możemy wpatrywać się w Twoją wielkość, w Twój majestat, w Twoją wiedzę, mądrość, wszechobecność, wszechwiedzę. Te różne atrybuty, które uświadamiają nam, jak wielkim Bogiem jesteś i oby to wzbudzało w naszych sercach coraz większą miłość do Ciebie. Coraz większą bojaźń wobec Ciebie, zachwyt Tobą, posłuszeństwo Tobie, abyśmy żyli życiem, które jest życiem dla Twojej chwały. Wiemy, że jest to Twój zamysł dla nas, abyśmy chwalili Ciebie i podobali się Tobie. I my również prosimy, dopomóż nam, dopomóż nam tak żyć, aby nasze życie było życiem uwielbienia i chwały Ciebie, bo jesteś tego godzien, wielki Boże nasz. Amen. Zapraszamy na jutro na godzinę 18.00 i również w czwartek na godzinę 18.00.